Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich <śmiech> i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego, jedni przeciwko drugim. Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami, i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan Zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem. <śmiech> Stało się więc tak, jak On wołał. A oni nie słuchali. Tak też, gdy oni będą wołać, ja ich nie wysłucham, mówi Pan Zastępów. I rozrzuciłem ich huraganem pomiędzy wszystkie narody, których nie znali, a pozostała po nich ziemia spustoszona. Tak, że nikt tamtędy nie przechodził, a tak przepiękny kraj zamienili w pustynię. Izrael, Ziemia Izraela była piękna, tak? Bóg ją nazywał ziemią prześliczną, prześliczną. ziemię obfitą w deszcz, w wody. Jak dzisiaj jedziemy do Izraela, a w ogóle jak się zapytałem w zboże, bo niedawno o tym mówiłem, nie, nie o tym akurat nie z Zachariasza, ale przypomnę, to jest ten fragment, jak ktoś jechał i był w Izraelu, to I zapytałem się zbożem, tylko dwóch nas ze zboru było, ale do jakiej ziemi za, za, zaliczyć ziemię Izraela, te kraje jak Izrael, jak, jak Iran? No wszyscy powiedzieli, pustynne, tak, pustynne, pustynne ziemie. Jeśli w Izraelu, jak, jeśli w Izraelu posadzi, posadzi się 10 bratków na skwerze w mieście, dziesięć bratków, Odległości 20 cm jeden od drugiego. To musi być 10 rurek do każdego. Nie jedna rurka na, na tych, bo szkoda im wody, bo nie mają. Tylko 10 rurek do 10 bratków I do każdego drzewa, do każdego krzewu w mieście i, i tam wzdłuż dróg. Nawet jak są skarpy poobsadzane takimi. No pięknie, bo dbają o zieleń, chcą i tak, ale. A ta, a ta, nie, nie, licząc, nie licząc, wyjątkiem jest, jest Galilea, jest ta dolina tam w Galilei, jest zielona, piękna, ale też potrzebuje nawadniania i to, i to obfitego. I jakby się zapytać dzisiaj naukowców, znaczy nie wiem, czy oni w ogóle mają świadomość, ci współcześni naukowcy i w ogóle ci średniowieczni naukowcy, czy oni mają świadomość, że to była piękna ziemia, zraszana deszczem. Nie wiem, czy mają w ogóle tą świadomość, ale to była taka piękna Ziemia. I gdyby się zapytać, dlaczego, dlaczego się, co się stało, że jest tak? No, co by powiedzieli? No, zmiany klimatyczne. No, zmiany klimatyczne. Nie ma innego, innego wytłumaczenia. Nie, nie będziecie otwierać, to, czy, ale nie musicie. Piąc, czytam z piątej Księgi Mojżeszowej, 11. rozdziału. Przestrzegajcie więc wszystkich, ósmy wierszy tam, przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dziś daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. Dziesiąty wiersz. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny. W Egipcie Nil jest rzeką życia dla nich, nie? nazywają to rzeka życia. Ona daje główną wodę, tak jak Jordan Izraelowi. I, i tam już od wieków są te, te, te wszystkie irygacyjne kanały, ale musiały to być takie kanały, które no nie było pomp, nie było prądu, więc nogami musieli coś pompować tą wodę i, i Bóg mówi, tam mieliście taką, była urazajna ziemia, wspaniała, ale ale zasialiście, ale żeby wzrosło, musieliście nawadniać swoją... A ta ziemia nie jest taka. Nie będziecie musieli wężyć pod każdy krzaczek. Nie. 12 wiersz. Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg Twój się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego. Od początku roku do końca roku. Tak było. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, to tak będzie. 14 wiersz, to on będzie spuszczał, Pan Bóg, będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię. We właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój morsz i swoją oliwę. Będziesz jadał do syta, będziesz dawał na twoich polach, będziesz, on będzie też dawał na twoich polach trawę dla twojego bydła. Szczęście się, 16 wiersz, aby wasze serce nie dało się zwieść. I abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i, i zamknie niebiosa. To jest y, zmiana klimatu. To jest ocieplenie albo oziębienie. Albo Pan zamknie niebiosa. I nie będzie deszczu. A ziemia nie wyda swego plonu. I powiem tak, tak tam jest. Jak żeśmy pierwszym razem wrócili, a byliśmy tam w pełni lata, więc, więc sobie możecie wyobrażać te 40 stopniowe temperatury i tak dalej. I ta zieleń, wszędzie jest jej dużo, te palmy i w Jerozolimie i, i, i gdzie tam, gdzieśmy nie byli. No jest, jest to, mówią o tym, że to jest kraj, który zaczął kwitnąć, znowu stał się zielony, ale jakim kosztem? ale ta zieleń jest taka omęczona, jak wróciliśmy do Polski i jechaliśmy przez to nasze Pomorze, do domu, mówimy, ależ Bóg nas umieścił w kraju, ale ziemia, jaka ta, no ta zieleń, to jest zachwycająca nasza zieleń, tam nie jest teraz taka, a była zachwycająca, a była. I, I to nie zmiany klimatyczne zrobiły, to Bóg zrobił, to Bóg robi. Musimy to wiedzieć, Bóg to robi. A przyczyną tego, że Bóg to zrobił, było nieposłuszeństwo ludu Bożego. Odwrócenie się od Boga. I tu czytaliśmy, że u Zachariasza zakończył się ten rozdział, a tak przepiękny kraj zamienili w pustynię. To już jest sprawa daleko dalej, daleko dalej, wieki dalej, niż to, co żeśmy czytali przed chwilą. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki. Wiecie, jak przeczytasz tak dziewiąty, dziesiąty wiersz, nie uciskajcie wdów, sierot, świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie, to możesz powiedzieć, fajnie, ja to robię, jestem spokojny, miłuję braci, tak, siostry, jestem uprzejmy, pomagam jak mogę, tak, wdów nie uciskam, gdzie ja, wdowę albo sierotę, raczej, o ogad... to fajnie, ale, ale trzeba wyczytać wszystko, żeby, żeby pomyśleć, czy to czasem nie do nas też coś tutaj jest, wydawajcie sprawiedliwe wyroki, w duchowych sprawach też sprawiedliwe wyroki. Nie mówię o, o, o naszych ludzkich, tu, jak, tu jakoś jeszcze jest, wiemy, rozumiemy, jak ma być, nie mamy się bić z nikim, nie mamy się sądzić i tak dalej, rozumiemy to tak, ale, ale w duchowych sprawach nieraz wydajemy dużo wyroków, nie zawsze sprawiedliwe. A tak samo jak mamy nie uciskać wdowy i sieroty, tak samo nie możemy wydawać, nie możemy, nie mamy, nie wolno nam wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie zamyślajcie w swych sercach nic złego, jeden przeciwko drugim. Nie tylko zrobisz mu coś, no to już wszyscy wiedzą, wybuchło, i cię <śmiech> ci zganią, bo powiedzą, co ty zrobiłeś? Na no, się zachowujesz. Ale nawet nie zamyślaj. Serce mieć wolno tego. Mamy wolne serca całkiem. Wiecie, znam ludzi, wierzących ludzi, którzy mają tak zajęte serca takimi wyrokami, tak zajęte, że nie potrafisz mu, powiem, włożyć nawet w wersetu Słowa Bożego. Nie ma miejsca. Jest tyle, jest tyle wyroków. Dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejsze środowisko nasze, chrześcijańskie, to przeplatane tymi, tymi YouTubami i tymi wszystkimi wyrokami tam. Jak jest, jak, jaka tam jest na wyroków? Ten tak, ten tak, ten nie tak, ten to, ten tam. To jest, to jest klimat na to, żeby, żeby mieć I, i, i można uważać, no wszystko w porządku przecież, no, no, no jak? Nie zamyślaj nawet w swoim sercu niesprawiedliwych wyroków. Nie zamyślaj nic złego. Jeden przeciwko drugiemu. Wiecie, to nie myślicie, że, że nie mówię, nie, nie napominaj, tak? Kogoś, to jest w grzechu, tak? I rozumiemy to, na pewno to rozumiemy. I Bóg im to mówi, ale oni nie chcieli słuchać. Zamienili swoje serce w diament, twardy diament. Odwrócili się plecami i zatkali uszy aby nie słyszeć. Przepiękny kraj wydali na pastwę. Przepiękny kraj, Słowo Boże mówi, oni zamienili w pustynię. Nieposłuszeństwo i odstępstwo od Bożych, od Bożych przykazań sprawiło, że zamienili tą ziemię w pustynię. Zatwardzili swoje serca jak diament. A przez to zatwardzamy swoje serca. Co to jest za proces zatwardzanie serca? Kiedy on się w ogóle pojawia? Kiedy on ma miejsce? Zatwardzanie serca? No kiedy? No, jak tak, będę miał dość Boga. Ja I powiem, e, nie, nie, koniec. Nie. Ach, nie, nie pasuje mi. Nie. To jest zatwardzenie serca. Taki jest proces zatwardzania serca. On jest o wiele bardziej niebezpieczny, bo do tego. Tego takiego, który wymieniłem, raczej nie dochodzi, bo kto by śmiał tak powiedzieć, zwierzących ludzi, tak? Ale nieposłuszeństwo i, i odstępstwo od Bożych przykazań i, i, i sfolgowanie tym Bożym przykazaniom. A, to sprawia zatwardziałość serca. Nawet nie wiesz, że twoje serce staje się twardsze. Nie posłuchasz Boga. Nie zachowasz się tak, jak powinien się zachować chrześcijanin i myślisz, no to jest tylko ten grzech, ja już go rozprawiłem z Panem. A nie rozumiesz tego, że, że to sprawia, że twoje serce staje się twardsze. Kochani, wiecie, myśli się tak, że no jest, jest, jest, piękna, jest piękny przepis na grzech. Jak popełnię grzech, no to krew Jezusa mnie oczyszcza. Czysty jestem? Absolutnie. Jak, jak, bia, jak biały śnieg, tak? zgoda, zgoda, jak grzech popełnisz, samym grzechem, taki problem. Ale, ale problem z tym, dlaczego popełniłeś grzech? I jeśli tam jest nieposłuszeństwo, świadome nieposłuszeństwo, a raczej w 90% jest świadome nieposłuszeństwo, świadomy wybór, to przez to, oczywiście jak pójdziesz do Pana, On Ci oczyści serce, ale staje się twardsze, staje się twardsze, staje się mniej wrażliwe. Jak myślicie, dlaczego się dzieje tak i szokuje to ludzi dzisiaj, że, ludzi, że, że chrześcijanie, którzy znani byli z tego, że byli gorliwymi, że miłowali Pana, że, że życie by oddali dla Pana. Nagle? No, nie nagle. Słuchasz za rok. Pamiętam takiego jednego brata, u którego byłem za granicą daleko. No palił się jak, jak pochodnia dla Chrystusa. No, Jej je, kochany, ja mówię, ty te pół, tego, pół tej wyspy tutaj zewangelizujesz no Podziwiałem prawie. Tak się palił. Później jakoś ustały relacje. Powoli, powoli. Nie pamiętam, czy to były trzy lata. Kiedyś dzwoni odzywa się i, i, i, i jest. Jest na dnie. Jest na dnie, jest alkoholikiem. Z Bogiem nie ma nic do czynienia. I mówi o tym. Ja, i my, I my w szoku, i my w szoku, no, no jak? Bo to jest proces, zatwardziałość serca, to są dlatego diabeł, wiecie, diabeł jest sprytny i nie przychodzi do nas z armatą taką, wiecie, taką armatą, z takim pociskiem, że jak nam przywali raz, to z nas tylko pióra zostaną. Nie dałby rady, my byśmy się na to nie zgodzili, uciekli byśmy. On przychodzi z drobnymi rzeczami. Nie posłuchaj Boga w tym, no, a, a musisz się tam zapisać. a nie możesz powiedzieć, ty, ty, bo z małymi upadkami, z małymi grzechami I, i wie, że to sprawia zatwardziałość serca i dochodzi do takiego momentu, że się odwraca, że chrześcijanin się odwraca, plecami zatyka uczy i ma zatwardziałe serce jak diament, aby już nie musieć słuchać słów Bożych i nie muszę już słuchać słów Bożych. Bo mówisz mu on, to on nawet ma świadomość tego, że idzie do piekła. Ale to wiecie, jakie to zatwardziałość potężna. Wczoraj mieliśmy takie naprawdę wspaniałe nabożeństwo i, taką, i takie jedno świadectwo. Młody brat, młody, młode małżeństwo, kilku dzieci. powiedział powiedział niesamowite, niesamowite świadectwo, że no przejmujące i wstrząsające wszystkimi. Że. Były w jego życiu i, bo, i tak, bo są w naszym życiu takie, e, takie grzechy, który, z którymi oczywiście mówimy nie i koniec. Jak, jak upadniemy nawet, to, to nie, to się dźwigamy, to absolutnie wołamy, płaczemy, Boże, chcemy i chcemy, Boże, daj zwycięstwo, tak? Są. Ale, ale są też takie rzeczy, które, które są po prostu. One nie są takie groźne, gdzie, które łatwo ci wytłumaczyć, ponieważ no wszyscy, przecież nie ma doskonałego... Więc i, miał taką, i miał, takie, miał taką rzecz, nie wiem, czy to jedna była, czy dwa, bo to nie, nie, nie jest ważne, o której myślał tak, no to nie jest dobre, ale, ale ja, się, ja się nie, nie, nie chcę, za to, nie chcę się za to brać. No za cudzolubstwo to od razu się weźmie, pach. Ale nie. I, i, i myślał i tak, i sobie ułożyłem w głowie, że Pan Bóg to kiedyś załatwi. Pan Bóg to kiedyś załatwi. Fajnie. Jasne, że fajne. Chciał, żeby to Pan Bóg załatwił. Po prostu przyjdzie czas, że, yy, yy, że to zniknie. Po prostu Pan Bóg to załatwi. Bardzo ciekawe, sprytne. I, i, w drugi, i, i, i pewien okres czasu żył, że to jest właściwy, właściwie myśli. I na pewno Pan Bóg w porządku. On to chce, ale to Pan Bóg załatwi. I przyszedł moment, kiedy Bóg przekonał go, że nie Pan Bóg to załatwi to ty masz to załatwić. Miał tę świadomość, nie Pan Bóg to załatwi, ty masz to załatwić. Czyli wziąć krzyż, tak? zaprzeć się, czyli odwrócić się, tak? czyli zwyciężyć, a nie mówić, Pan to załatwi. I jakiś krótki czas po tym, jak on to zrozumiał i nie podjął walki. Ja jeszcze muszę się zapytać, bo to jest za świeże, wiecie, to było wczoraj, ja nie, do, nie zdążyłem go dopytać. Ale to był, to, był, to był dzień jego jakiejś świadomości, jakiejś decyzji i, i, i tego, że on jeszcze się za to nie weźmie, że to odłoży, odłożył to. I, mówi, I w tym dniu zdarzył się straszny wypadek w mojej rodzinie. Najmłodsze dziecko. Poparzone, wylany wrzątek. Najmłodsze, najbardziej kochane, mówił. On wiedział w pierwszych, od pierwszej chwili, że to jest że Bóg dotknął się tego dziecka, aby, aby on się opamiętał. Wiedział o tym w początku. I, i, i wiecie, jak to jest, tak? Oparzenie, o rozległe oparzenia. Groźba, że operacje będą konieczne. Pokutował, płakał. Bóg to tak uczynił, że, że nie, nie trzeba było operacji. Mówi o tej chwili, o tej chwili naprawdę boję się Pana. Przeczytał fragment bój, b, Tylko Boga się bójcie Boga się bójcie i strzeżcie przykazań, bójcie się Boga i strzeżcie Jego przykazań Do tej pory mówi Nie bałem się Boga A teraz rozumiał, że Bóg się może rozgniewać że Bóg. Tak jak tutaj, jeśli będziecie tak Jeśli odstąpicie od, od, ode mnie, jeśli do Boku się zwrócicie, to ja wybuchnę gniewem Wybuchnę gniewem I skutki tego gniewu widzimy do dzisiaj wieki upłynęły, a my widzimy do dzisiaj, bo z Bogiem nie ma tak, że, że go ugadamy za dwa dni, bo, bo Pani już, mam, już mamy dość, już mamy dość, już, już, dobra, niech już będzie dobrze. Kochani, nie wolno pozwolić sobie na, na rzeczy, które gdzieś tam w sercu się jeszcze szwędzają, jeszcze się, i, i powiem tak, i mamy, mamy, Możliwość pokonania tych grzechów, ale się nam nie chce. Bo mamy inne, mamy inne zwycięstwa, nimi się możemy pochlubić, możemy powiedzieć nawet świadectwo. A są takie, które, ach, które po prostu trzeba. No. A wczoraj, wczoraj był czwartek? Wczoraj był czwartek, tak, z rana, od rana mi się w domu nie układało moje plany z planami mojej żony. Miał przyjść do nas ten właśnie poparzonych wnuczek. On go nazwał gołąbkiem, mój syn. Mówi, taki gołąbek, taka, taka ofiara za moje winy. I też mówi, że dziękował Bogu, dziękował Bogu, że Bóg zatrzymał rękę tylko na tym, że nie posunął się dalej, a mógł. Masz taką świadomość, czy myślisz, że Bóg to taki kumpel? Nie układało mi się moje plany z, z tymi, bo, bo, bo, bo ten człowiek, no on potrzebował snu o tej, o tej godzinie, a moja żona chciała jechać na zakupy i to jeszcze za połczyn, to ja mówię, nie zdążymy, będzie przerwany ten sen, będzie coś nie... A, w, a sobie w samochodzie. I tak i, i nie, nie grało. Więc, ja oczywiście już jakiś tam ten minimalny poziom chrześcijaństwa mam, więc nie kłóciłem się z nią, nie. nie. Ja mówię, no, oczywiście, dobrze, jedziemy, pojedziemy. I było tak oczywiście, że moje plany sprawdziły się, ja miałem rację. nie? E jak wróciliśmy, to tak oczywiście było. <śmiech> I, I przez kilka godzin do u drzwi mojego serca stał grzech, co rusz pukał. Wybuchnij, wy wywal to z siebie. Powiedz. I i nie, już nie, nie jej idź i zrób burdę, bo, te, bo, bo już taki poziom ten minimalny, że, że tego nie robię. Tak? Ale w sercu swoim daj wolność. Otwórz wrota. Powiedz, no jasne, no jasne, pewno, to można mówić. To można tłumaczyć. Ale już swoje to... Ale, a ja wszystko to wiedziałem. Co jest za tym? I co już ten, ten grzech pukał do mojego serca, a ja, a ja mówiłem, nie Wiecie, mówiłem nie, ponieważ, ponieważ wiedziałem, że to, jest, że to będzie grzech. Nie moja racja, nie moja sprawiedliwość. Mam powód, żeby, żeby po prostu się tak rozeźlić, jak ponarzekać, bo mam powód, bo mam, bo mam dowody na to, bo, mam, bo moja sprawiedliwość mówi, że, że, że, że ja miałem rację. Tak? I takie mi ciekawe, fajne takie myśli przychodziły, że gdybyś stanął przed Bogiem z tymi swoimi racjami, Gdybyś tam o 12 w południe w tej piwnicy, jak się tam to kusiło i byś wybuchnął, a później gdybyś stanął ja bym się zapytał Ciebie, co zrobiłeś? To Ty byś powiedział, Panie Boże, no ja co zrobiłem? No, ty, to, to wszystko słyszałeś, to widziałeś. To Bóg by Ci powiedział, Twoja sprawiedliwość jest dla mnie jak szata spółkawiona. Nie? Byłbym w szoku, może tak? Nie, nie, nie byłbym w szoku, już nie byłbym w szoku. Wiecie, gdybym myślał, <knie> gdyby myślał dalej, że, że, że mogę sobie pozwolić, tylko przynajmniej w swoim sercu, to ja nikogo nie krzywdzę. Nikogo nie krzywdzę, bo mojej żony, ona nawet o tym w ogóle nic nie wiedziała. I byłem uśmiechnięty dla niej, bo mogłem być. Naprawdę, to nie było to. to nie to, Ale gdybym wpuścił ten, ten, ten do serca. Ale miałem świadomość, że to jest grzech. I tak trzeba się zapierać samego siebie. I, i byłem wdzięczny Bogu, że, że, że na tyle dał mi bojaźni, że nie, nie, nie sfolgowałem sobie, tylko sobie, może na pięć minut. Bójmy się Pana, bo to jest Bóg sprawiedliwy, który będzie sądził każdego według Jego, według jego uczynków. Żeby nie musieć słuchać słów zakonu. Zobaczcie, co, co daje zatwardziały serca serca. Co dzieje Zatwardziałe serce, które naprawdę nie jest zatwardzone w jednym momencie, masz dosyć, wymówiłeś Bogu, to wtedy oczywiście też idziesz tam, gdzie idziesz, ale, ale, ale nie, bo jak masz zatwardziałe serce, to ty cały czas myślisz, że ty jesteś wierzący, że ty jesteś, Bogu się podobasz, a nie słuchasz Jego już. Bóg do ciebie mówi, a ty odwracasz się plecami. Bóg posyła proroka, oni się odwracają, zatykają swoje uszy. Oni nie mówią, staliśmy się poganami, nie. I już nie musisz słuchać słów Pana. Ale komfort. Nie ma przymusu. Wolność i komfort. Ja to słyszę bardzo często z ust chrz takich chrześcijan. Nie, wolność mamy. Nie wolno Ci tego robić. Nie wolno Ci tak żyć. Nie, mamy wolność. A jeśli coś się Bogu nie podoba, jeśli coś <śmiech> zrobi nie tak, <śmiech> to przecież Pan mi przebacza. Fajne życie, wolność i komfort. Czy to o to chodzi, żeby mieć wolność i komfort taki w tym? I nie musieć słuchać słów Pana. I nie musieć się zapierać siebie. I nie musić dźwigać krzyża. To no, jest komfort. Jezus powiedział, czy nie wiecie, że ja muszę być w sprawach ojca? On musiał. On musiał. Musiał. Czy nie wiecie, że ja muszę być? Sprawa ojca. A my nie musimy? Jak, jak jest z naszą ziemią dzisiaj? Kiedy, kiedy narodziliśmy się na nowo, serce nasze i życie nasze przypominało ten, ten piękny kraj. Dzięki, może coś tam czasami pomoże, ale dzięki. To nasze życie i nasze serce przypominało ten piękny, ziemię obiecano kraj płynący mlekiem i miodem. Kraj zraszany radością Pana, <śmiech> szczęściem niesamowicie. Wiele radości było, wiele wdzięczności, wiele gorliwości. Tak jak mówiłem o tamtym człowieku, bracie, który mówię, tutaj pół, pół, pół tej kontynentu tutaj do Boga przeprowadzisz. Wszystko nas cieszyło. Mieliśmy chęć iść na nabożeństwo. Ha, goniliśmy, tak? Mieliśmy zapał do modlitwy, na nabożeństwie i w domu, tak i w drodze, i w pracy, jak dało radę. <śmiech> Mieliśmy chęć do czytania Słowa Bożego i zapamiętywania, i, w, jak powiem, i wbijania to do serca. Jak to nas radowało. Jak entuzjastycznie opowiadaliśmy o Bogu, Jego miłości, o tym o szczęściu naszym. tak Ten kraj kipiał radością i życiem. A teraz... Ilu chrześcijan jest takich, że, że, że ta ziemia już jest porządnie zaniedbana. Nawet może być tak, że przypomina pustynię. Opadła gorliwość, nabożeństwa nudzą, nie ma czasu na modlitwę, brakuje czasu na czytanie Słowa Bożego. Znikła radość, pierwsza miłość, bojaźń pańską zastąpiła hardość i buta. zaczęły się dyskusje z Bogiem o każdą drobnostkę. Kiedyś oddawaliśmy wszystko, najdroższe skarby. A później jeden człowiek mi powiedział, jak się nawróciłem, byłem, byłem związany, byłem związany muzyką, złą, tą diabelską muzyką. To był, to był mój Bóg. Wyrzuciłem wszystko, miałem, miałem setki kaset. To jeszcze były czasy tych kaset takich, wiecie, do magnetofonu. Wyrzuciłem wszystko. A po latach ktoś mu powiedział, co ty taki... Co ty ty? Znaczył, zaczął tęsknić za tym troszeczkę, zaczął tęsknić, ale jeszcze się bał. Aż wreszcie spotkał kaznodzieje, który powiedział, co, co, ty, co ty... Bóg ci nie pozwala się cieszyć tym, co cię cieszy? I mówi, i wszystko wróciło. Powoli ściągnąłem, ściągnąłem i wpadłem w to samo, to samo bagno. Teraz już są... Dyskusję o każdą drobnostkę. Teraz już chcemy negocjować warunki Panie Boże? Ale to my jesteśmy winni temu, jeśli to człowiek jest winny, chrześcijanie jest winny, jeśli jego chrześcijaństwo stało się blade. Jedna siostra powiedziała do mnie ostatnio, <śmiech> zapytała mnie, ale bracie, to, to, jak, to no jak to? Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby być zawsze gorliwym? Takim, jak się było na początku daj jej przepis, jak to zrobić. Po prostu być z Chrystusem zawsze. Być z Nim. Ale autentycznie być z Nim. W sensie na serio być z Nim i, i poważnie być z Nim. Jak, jak, jak, jak, nie ma, jak nie ma radości, jak nie ma szczęścia, jak nie ma uwielbienia dla Chrystusa, jak jest okres, to, to, to nie jesteś z Nim. Nie, nie wymawiać sobie, że, że jestem Chrystusem. Być z Nim, trzymać się Jego a jeśli odejdę chociaż trochę, jeśli cien jakiś zagrodzi mi, zasłoni mi Chrystusa, Jego piękność, to wołać. Nie czekać, aż się w ciernie plączę i już nie będę... Mógł. Wołać i wracać. Wołać i wracać. Pościć, modlić się, aż przyjdzie, tak. aż przyjdzie na nowo obecność Boża. Bo to nie ma przepisu, że jak ci gorliwość upada, to jest taka tabletka, bach, rano zażyć, wróci. Naśladować Jezusa, powiedziałem mi też, umierać dla Chrystusa, umierać dla grzechu, nieść swój krzyż. Bo najbliżej człowiek jest, ktoś kiedyś taki mądry brat powiedział, najbliżej Chrystusa jesteś, kiedy jesteś z Nim ukrzyżowany. To jest najbliższa społeczność możliwa na tej ziemi, najdoskonalsza, kiedy razem z Nim umarłeś. Ty umarłeś, Ty też poszedłeś tą drogą, już to jest taki ten finał drogi, przed, przed Tobą tylko jest zmartwychwstanie i zmartwychwstałe życie oczywiście. Ja nie myślę o tym zmartwychwstaniu, co będzie przed nami. Ale po takiej śmierci jest zmartwychwstanie do nowego. Jest nowe życie. Kiedy, kiedy zapłacisz cenę, kiedy, kiedy, kiedy przejdzie przez swoje ciało cierpienie z powodu walki z tym, co Boga nie chwali, z tym, czym się Bóg brzydzi, to, to, to, to jesteś gorliwy. To naprawdę mi, naprawdę zachwycony jesteś Chrystusem. To jesteś wdzięczny Jemu całym swoim sercem. Nie możesz, nie możesz ustać bez, bez, bez chwały dla Pana. Bracia, wołajmy do Boga. Wołajmy do Boga o to, aby, aby ten piękny kraj, który Bóg, w który Bóg nas sprowadził i na który jest, tak jak żeśmy tam czytali, na tą ziemię zwrócone są moje oczy od początku roku do końca roku. Dzień w dzień. I na nasze życie, na nasz kraj na tę ziemię, którą Bóg nam dał, na to nowe życie, Bóg patrzy, są zwrócone, On chce podlewać, On chce zraszać, chce i będzie to robił, i będzie to robił, jeśli będziemy Mu wiernymi, jeśli będziemy szli za Nim, jeśli będziemy walczyć. Wiedzmy, że, że diabeł, diabeł, diabeł chodzi o to, żeby nas, żeby nas wybić z tego, z, tego, z tego trybu, żebyśmy, żebyśmy ustali. Pamiętajmy, kochani, potrzebna jest nam modlitwa o nasze życie. Modlitwa o naszą gorliwość, modlitwa o naszą społeczność. Potrzebna nam jest nieustanna modlitwa. Nie to, że wyprosiłem sobie 10 lat temu i już teraz jadę na tym. Bo to już nie jest to. Pan Jezus Chrystus codziennie, codziennie chodził na modlitwę. Ciągle chodził na modlitwę. Bo potrzebna była, i nie wystarczyło mu, że pokonał diabła na pustyni, odniósł taki triumf, że hej, mógł jechać na tym zwycięstwie pół życia, półtora roku, misji swojej. Nie mógł, diabła pokonał. I w jaki sposób, w jaki niezwykły sposób, to tak uczynił, a on potrzebował modlić się codziennie i wołać do Boga, i wołać do Boga, Jezus Chrystus, Boży Syn potrzebne są nam, no, jeśli się rozmywa nasze życie, to no, tak jak ta ciosła mówiła, jak to być takim gorliwym cały czas? No daj jej tabletkę, daj da, ci tabletkę, nie ma tabletki na gorliwość, że jak ustaje, to pach i mamy. Nie ma narkotyku, żeby się zażyć i jest w euforii. Mamy się o to modlić. I, jeśli, ale jeśli nie ma potrzeby serca, to i nie ma potrzeby modlitwy. Jezus chodził na tę modlitwę, bo to, taka potrzeba była w Jego sercu. W Jego sercu. Bóg nas do tego stworzył, żebyśmy byli w takiej bliskiej społeczności. Mamy wiele do zrobienia jeszcze, mamy wiele do naprawy, mamy do wzrostu duchowego. Nie tak dawno, na, bo też zapytałem się o to wczoraj w zboże, ale, ale w takim pewnym zborze byłem i... I zapytałem się, mówiłem wtedy o konieczności świętego życia i świętości w naszym życiu. I zapytałem się bracia i siostry, czy, czy widzisz w swoim życiu, że twoje serce, twoje myśli, obszar twojego życia zaczyna ogarniać świętość. Wiecie, i powiało grozą. Czy widzisz, czy widzisz że, że rozkwita świętość w tobie? przyoblekasz się, w świę... że jesteś przyoblekany w świętość. Bożą świętość. Chrystusową świętość. Czy to widzisz? Mówiłem wtedy, że najwyższy czas, aby pojawiła się świętość w naszym życiu. Bo Bóg przyjdzie, Pan Chrystus przyjdzie po swój święty wybrany Kościół. I jakie to piękne, kiedy się świętość pojawia. Jakie to piękne uczucie, Jaka to radość, jaka to chwała dla Boga. Chcesz go chwalić, chcesz go wielbić, nie chwalić się przed nim, wysławiać Boga, nie chwalić się przed nim, nie urastać w pychę. Pamiętajcie, nie urastać w pychę, bo i tak, i tak z takimi się spotkałem. Aha, bo ty jesteś już pyszny, jeśli tak mówisz. Bo wiesz, że to jest Boży Dar dla ciebie. Oczywiście. Wtedy, gdy idziesz za Nim, wtedy, gdy umierasz, tak, wtedy tak, dokładnie. Nie, bo jeśli otwierasz się na nowych bogów, na, na obcych bogów, jeśli otwierasz się na grzech, to, to Bóg ci nie, nie przykryje, cię, nie, nie wykiełkuje, nie ma nie ma czegoś takiego, nie ma. Ale jeśli, jeśli prowadzisz takie życie, jeśli naprawdę jesteś blisko Boga, to, to zaczniesz dostrzegać sobie, że pojawia się świętość tam, gdzie, tam, gdzie kiedyś rządził grzech, tam gdzie kiedyś była moja nieczystość, tam gdzie kiedyś był mój brud, tam gdzie kiedyś moja, był, był mój egoizm. Pojawia się Boża Świętość. Jakie to szczęście, jaka to wolność, jaka to chwała. A ludzie się boją tego. Bo myślą, że to jest chyba za trudne albo... Całe nasze życie ma być gorącym i płomiennym do końca. Siejmy zatem dobre rzeczy. Siejmy dobre rzeczy. Jeśli chcemy rządzić, to siejmy dobre rzeczy. Zawsze coś siejemy. Każdego dnia coś siejemy. Do Galacjan czytamy ten, ten niezwykły, ten niezwykły dwa wiersze. Szósty rozdział do Galacjan, siódmy i ósmy wiersz. Nie błądźcie. Nie Błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rząć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie, rząć będzie. Skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie. Żywot wieczne. Bracia, siejemy, chcemy czy nie chcemy, siejemy. Otworzysz usta i siejesz. Jeśli otworzysz dobrze i mówisz dobrze, siejesz dobrze. ale jeśli mówisz złe rzeczy, to siejesz. Nie ma tak, że złe to, nie wiem, wiatr roznosi. Spadają na glebę twojego serca i wydają plon. I, i, i nie ma tak, że Jana nasieję, a Chrystus przychodzi i wyrywa te chwasty. One wyrosto, a Chrystus wyrywa je. A ja znowu sieję, bo się fajnie sieję, konkol. No, a Chrystus przychodzi i wyrywa. Nie. My siejemy i my będziemy mieć żniwo. I będzie żniwo. Nadchodzi czas tego wielkiego, ostatecznego żniwa, chwalebnego, niezwykłego żniwa. Niezwykłego żniwa, kiedy wejdziesz po nagrodę do oblicze Pana. Kiedy wejdziesz, żeby chwałę otrzymać, taką, jaką On ma. Kiedy wejdziesz do światłości wiecznej, kiedy Chrystus się powita, kiedy wskaże na Ciebie rękę, on powie, to mój uczeń, mój Synu miłowany, mój sługa. Kiedy będą nagrody, Bóg ma ich wiele. Ja powiem, na każdą okazję ma nagrodę. Na każdą dobrą rzecz ma nagrodę. Nawet, nie wiem, czy wierzycie w to, ale nawet jak dasz o to, No to, szklankę wody, będziesz miał nagrodę. Wyobrażacie sobie? Siejemy. To jest czas, nasze życie, każdy dzień, to jest czas siania. Siejmy dla Boga, siejmy dla ducha, nie dla ciała. Nie, nie jest to tak załatwione i tak przedstawione w Biblii, że no siejemy, co się da. Raz się uda dobre, to chwała Bogu, ale najczęściej się uda niedobre, to Chrystus wypieli. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. zachęcam Was do tego, aby jeśli ustało, ustała żywa relacja z Chrystusem, to jest alarm, kochani, to, to, to nie no, to jest wielki alarm. Może to jest ostatni moment, żeby się zerwać, żeby wrócić. Pan czeka na nas, tak? Amen. Pan czeka. On chce mieć tą prawdziwą społeczność w Duchu Świętym z nami. Prawdziwą, żywą relację. Wierzmy, że to jest, to przynależy naszemu życiu jako chrześcijanom. Właśnie taka społeczność, właśnie taka eksplozja radości. Właśnie taki głęboki pokój, cudowny. Boże błogosławieństwo, deszcz Chrystusowy, deszcz Boży, Boży błogosławieństw i rano i wieczorem, i jesienią i wiosną. Pan Bóg o wszystko troszczy się, ma dla nas, ma dla nas obfitość życia. Chwała Bogu, obfitość życia. I naprawdę chwytajmy się tej, odkryjmy tą tajemnicę, tej obfitości życia. To jest moim pragnieniem i życzeniem dla każdego z nas, aby każdy z nas odkrył tą tajemnicę obfitego, nieustającego, ciągle obfitego, radosnego, szczęśliwego życia w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.